Wiecznej krzątaniny. Wiersze Jerzego Plutowicza z tomu Światło Popołudnia czytał Mateusz Weber. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam i woda Smolka. Program Drugi Polskiego Radia minęła dwunasta. Źródła. Magdalena Teichma, dzień dobry, witam państwa. Dziś w programie zastanawiać się będziemy, czym dla młodych ludzi może być śpiew tradycyjny, a zastanawiać. Będziemy się dzięki krótkiemu reportażowi z warsztatów śpiewu tradycyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci od kilku lat śpiewają pieśni tradycyjne, białoruskie pieśni tradycyjne i nie tylko, pod kierunkiem Anastazji Niakrasawej. To na, to w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszać będziemy także Państwa na koncerty. Jeden z nich od będzie się już dziś w Warszawie w klubie Jasmine, a wystąpi niezwykła wokalistka Stamil Nadu, Ganawia. Wszystko to jest Szwaranisz tańci, ma dzi ana warata bo mundali. Beta tu bo Mani ciega ava, Purna Unity loki. Paji joadi, buruszy akandy. Ani granto paji wie. Wysze, si loki driszta. A Kanawia, niezwykła wokalistka z Tamil Nadu wystąpi dziś na swoim jedynym koncercie w Warszawie o godzinie 20.30 w klubie Jasmine. Jeszcze widziałam, że bilety są, tak więc proszę się pospieszyć. Warto na pewno posłuchać tej wyjątkowej moim zdaniem artystki. Słuchaliśmy muzyki z jej ostatniego albumu Nilam. Natomiast jeśli chodzi o śpiew, to jeszcze chwilę przy, przy nim pozostaniemy. Będzie to natomiast śpiew już z bliższych nam terenów, ponieważ śpiew z Białorusi. Z Białorusi i nie tylko, a pieśniami właśnie, właśnie takimi zajmuje się Anastazja Niakrasawa, która od 10 ponad lat prowadzi na Uniwersytecie Warszawskim warsztaty śpiewu otwarte dla wszystkich studentów. Jedną z uczestniczek tych warsztatów była Maria Szmul, która wybrała się raz jeszcze w to miejsce, aby porozmawiać zarówno z prowadzącą, jak też i z uczestnikami tych zajęć. Czym dla jest śpiew tradycyjny. Jestem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 10 lat odbywają się warsztaty ze śpiewu tradycyjnego. O swoje spostrzeżenia i prezentacje nabytych umiejętności poprosiłam studentów, którzy ukończyli kurs. Jak się nazywacie, co studiujecie i skąd ta muzyka tradycyjna u Was? Ja mam na imię Nikolas Wivas, studiuję na muzykologii. Ta muzyka tradycyjna, ludowa zainteresowała mnie poprzez etnomuzykologię. Chciałem w jakiś sposób ćwiczyć ją, praktycznie też poczuć ją poza kontekstem teoretycznym, i strasznie mi się przypodobała. Jest, jest niesamowicie wspólnotowa, buduje emocje, czuć tą więź brzmieniową jak się ją wykonuje. Jestem Łucja Wilkans, także studiuję muzykologię. Jestem z Warszawy, a Warszawa parę lat temu ogarnęła pewnego rodzaju chłopomania, więc chciałam troszkę się zaznajomić z tym na nowo i zobaczyć, czy jest w czym coś głębszego niż to takie pierwsza fascynacja. I jak się w to zagłębiłam, to się okazało, że faktycznie to jest niesamowita muzyka i jest w niej o wiele więcej wszystkiego, więcej ducha, więcej serca, więcej wspólnotowości niż... Się spodziewałam na początku, i no po prostu wpadłam. A czy to jest doświadczenie porównywalne do nauki w teorii, czy bardziej do doświadczenia jak w ambasadzie muzyki tradycyjnej? Dla mnie to są obie strony. Faktycznie ambasada muzyki tradycyjnej. Bywam i uczęszczam. I fajnie jest na pewno czuć tę muzykę, ale też nasze studia etnomuzykologiczne dają też takie podstawy teoretyczne i jakieś takie fundamenty do zrozumienia tego bardziej niż tylko czucia. I dla mnie to są dwie strony tego samego medalu. A jakieś szczególne doświadczenie, jedno, które pamiętacie i zostanie z wami w sercach po tych warsztatach? Pamiętam pierwszy raz, kiedy wszyscy zaśpiewaliśmy razem unisono kolędę wielkanocna. I to poczucie tego wspólnego śpiewu na jednej nuci, która nas połączyła, to było bardzo mocne, bardzo prymarne w jakiś sposób, takie archaiczne, duchowe. Czuć, że ludzie to robią już od setki lat, i właśnie, szczególnie poprzez śpiew, taki oryginalny instrument ludzki to było, to było bardzo mocne, tak. mhm. To nie jest jedno wspomnienie, ale taki największy feeling, który mi został, to jest to, jak bardzo naturalne to jest takie śpiewanie. No może białe to jest dużo powiedziane, bo nie mamy aż takiego warsztatu, ale my jesteśmy jako ludzie już teraz, zwłaszcza w mieście, bardzo zamknięci w sobie i bardzo trudno jest nam się otworzyć. I Nastka, która prowadziła te warsztaty, bardzo działała ku temu, żeby jednak ludzie powoli wychodzili z tych swoich zamknięć przez różne ćwiczenia. Bardzo nas zachęcała do tego, żeby się nie bać po prostu. Operujemy z miejsca strachu wszyscy, a ten śpiew bardzo jest taki wyzwalający i wydaje mi się, że wszyscy to odczuli już na sam koniec, że możemy być bardzo swoi w tym wszystkim. Że to jest takie jednak znajomek. Mamy to w ciele tak naprawdę, tylko musimy to odblokować. Czuć, że to jest bardzo zdrowe też po prostu. Zajęcie się odbywały wieczorem i ten moment przed zajęciami to zawsze się nie chciało jak iść do domu, a jak już zaczynały się zajęcia, to właśnie czuć było jakie to jest zdrowe, no, żeby śpiewać i wykonywać muzykę. Ta praktyka tworzenia dźwięków razem dobrze robi, dobrze robi po prostu. Daj tych chmielu, na te tyczki nie wlazł, ileż spanienek narobił niewiast. O chmielu, hop nieboże, niech ci Pan Bóg dopomoże, chmielu nieboże. Oj malo, malo, malo nieboże, chyba ja sama, sama do. Ob chmielu, ob nieboże, niech Ci Pan Bóg dopomoże, chmielu nieboże. Nazywam się Zuzanna Tokarzewska i na warsztatach z tradycyjnego śpiewu Podlasia byłam w semestrze zimowym tego roku. i Był to bardzo dobrze spędzony czas razem z ludźmi, którzy również tak jak ja kochają śpiew i myślę, że bardzo dobrze się bawiliśmy. Jesteś związana jakoś z muzyką? Skąd to się wzięło? Ogólnie śpiewam od dziecka, ale studiuję kierunek zupełnie niezwiązany ze śpiewem i jest to filologia polska, więc kierunek bardzo teoretyczny, związany raczej z nauczaniem języka polskiego. Natomiast śpiew ludowy jest zawsze gdzieś tam w moim życiu. Czy coś nowego pojawiło się dzięki tym warsztatom? Na pewno bardziej otworzyłam się na śpiew w grupie ludzi i taki śpiew głośny, bo jest to zupełnie inna muzyka niż taka, którą dotychczas śpiewałam, czyli muzyka rozrywkowa. Śpiew ludowy ma zdecydowanie swoją specyfikę. Jest to właśnie śpiew w grupie, no i też śpiew wielogłosowy, co jest olbrzymim moim zdaniem plusem, bo jednak śpiew wielogłosowy bardzo rozwija też słuch. A masz jakieś jedno wspomnienie albo doświadczenie, które szczególnie sobie zapamiętasz? No myślę, że najbardziej nasz koncert zaliczeniowy, który właśnie odbywał się tu w Instytucie Muzykologii, na który zaprosiłam swoich bliskich. Myślę, że wtedy najbardziej się zintegrowaliśmy i byliśmy dla siebie ogromnym wsparciem. Na tym koncercie każdy z nas mógł wykonać wybrane przez siebie utwory, a także utwory w grupie, więc myślę, że to jest takie najlepsze wspomnienie z całego kursu. Krasna krasna wózy kalina, Ojdaj, daj Boże wózy kalina, jeszcze krasniejsza wanina żona, oj daj Boże wanina żona, po dworcu chodid, jak miesiąc zejdzie, oj, daj Boże, jak miesiąc zejdę. Do sieny wejszla, jak zora szla, oj daj Boże, jak zora szla. Do chaty wejśla, sydiat panicie, oj daj Boże, sydiat Cię. Nazywam się Anastazja Niekrasowa. Od 10 lat prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, jako zajęcia ogólnouniwersyteckie w Instytucie Muzykologii. Opracowałam pięć kursów autorskich poświęconych różnym tradycjom muzycznym Polski, pogranicza polsko-białoruskiego, a nawet jest w Arsenale tradycja nadnieprza Smoleńskiego, a więc łącznie pięć kursów poświęcone tradycjom Suwelszczyzny, Podlasia, Polesia, Poniemnia i na Dnieprza Smoleńskiego. Skąd pomysł, żeby w Warszawie przeprowadzać studentom takie zajęcia, szczególnie niekoniecznie dla tych uczących się muzykologii, tylko wszystkich? To prawda, na zajęcia każdy mógł się zapisać i dlatego grupy z każdego roku są różnorodne, składające się z studentów różnych wydziałów. A pomysł taki, bo to jest moja pasja, też część mojej pracy badawczej, bowiem od wielu lat prowadzę badania na Pograniczu, na Polesiu, Podlasiu i głównie na Poniemniu. A że jestem praktyczką, no to chciałam, żeby ta wiedza terenowo-badawcza też miała swoje realizacje praktyczne. Najlepiej to zrobić z drugim człowiekiem, no bo to jest śpiew zespołowy. Dlatego taka propozycja warsztatów, gdzie studenci różnych wydziałów mogą połączyć się w jednym projekcie i zrobić coś wspólnego, wydawała mi się bardzo atrakcyjna. Jak się okazało, że studenci też podchwycili ten pomysł, bo zawsze jest komplet. Masz jakieś wspomnienie, coś, co czujesz, że gratyfikuje Twoją pracę? Coś wyjątkowego w Twojej pamięci z warsztatów? coś jest takim głosem w głowie, że po to to robisz? Myślę, że takim głównym zadaniem, które sobie postawiłam, to było obserwowanie procesu rozwoju w tym śpiewie. Na każdym kursie widziałam, jak poszczególni uczestnicy wzrastali w tych swoich umiejętnościach. Słyszałam to podczas prób kolejnych, a zwieńczeniem każdego kursu była forma zaliczenia koncertowa, czyli był taki koncert zaliczeniowy, więc uczestnicy występowali przed publicznością, pokazywali efekty swojej pracy, którą wykonali w ciągu semestru. Pamiętam każdy zaliczeniowy koncert i na tym ostatnim kursie po 10 latach wśród publiczności był uczestnik mojego pierwszego kursu, który prowadziłam w Instytucie Muzykologii. Okazuje się, że student Nadel jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszedł już jako publiczność i miło wspominał i ja go pamiętałam. Pamiętałam nawet piosenkę, którą on śpiewał, więc to są takie rzeczy, które na długo zostają w pamięci, bo bo później mi się konkretne osoby kojarzą się z konkretnymi pieśniami albo widzę twarz i pamiętam jaka robota była zrobiona właśnie w ciągu całego semestru i tak w każdym kursie tak mogłabym wymieniać. Dobro! śpiewała Anastazja Niakrasawa, prowadząca warsztaty śpiewu tradycyjnego na Uniwersytecie Warszawskim. A o odczucia i wspomnienia zarówno nas, jak i uczestników warsztatów pytała Maria Szmul. Przechodzimy już teraz do muzyki, którą dla Państwa przygotowałam. Lutnista z Epirum, Wasilis Kostas, 17 kwietnia będzie miał premierę swojej nowej płyty. Znany jest ten artysta głównie ze współpracy z nieżyjącym już klarnecistą Petro Lukasem Halkiasem i album Lena jest jego pierwszą płytą solową z kompozycjami bazującymi na muzyce epirotejskiej. Wzięli w nim udział także oczywiście inni artyści, m.in. lirnik Sokratis Sinopoulos. Rozbudowana kompozycja Wasilisa Kostasa, greckiego lutnisty, mieszkającego na stałe w Stanach Zjednoczonych, absolwenta Berklee School of Music i z artystami właśnie także związanymi z tą uczelnią nagrał swój ostatni album Lena, jego premiera. Już niebawem 17 kwietnia. Natomiast na koniec posłuchajmy zespołu, który także wystąpi niedługo w Polsce. Pionierzy Pustynnego Blusa wystąpią pod koniec kwietnia w, w Krakowie i w Warszawie. 28-29 kwietnia. Mowa oczywiście o zespole Tinariuen. Będą promować także swoją najnowszą płytę, z której dwa utwory teraz na koniec przed państwem. Ja już zatem dziękuję i słyszymy się za tydzień. Magdalena Teichma, do usłyszenia. Idi want to want to Wam Jerkalan Ripas it No se olviden sus Ni las madres, ni las hijas, con la mirada hacia el suelo, compartiendo el mismo cielo. To en nuestras cadenas preguntando quiénes somos navegando bajo el mismo sol listamar intenta hacer manullarideren listamar intenta sentir que manul Adem, ni mirando el mismo cielo, Dziś I don't guitar to it I don't I Druj ta na to z arada mam na. Djerauta daje, djerauta daje, ndibens sara, ndibens sara. fakar ishere ho fakar ishere ho dede de maraha dede se maraha Zapiski ze Współczesności Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania wspomnień jubilata Jerzego Maksymiuka Najważniejszym osiągnięciem tego wspaniałego mistrza batuty było stworzenie Polskiej Orkiestry Kameralnej, z którą występował na wszystkich prestiżowych estradach świata. Dzisiaj opowieść o tym, jak pracował z kameralistami, wcześniej też o pierwszej pracy po ukończeniu studiów. No jeszcze w czasie studiów, kiedy byłem kierownikiem muzycznym w teatrze na szwedzkiej, to pisałem do tego teatru muzykę. Wstydząc się, że to jest zawód niedobry, jako Barbasiewicz. A potem zacząłem już, nazywałem się jeszcze Maksymiuk, pisać muzykę do filmów najpierw krótkich. No i cieszę się, bo Henryk Kuźniak, razem żeśmy pracowali, podpowiedział mi kilka rzeczy, w jaki sposób trafić w synchron. synchon. Mówię, napisz taką migotliwą muzykę i samo coś wejdzie. Czyli kilka mi rzeczy pokazał. Potem, kiedy zaczął pisać, to ja mu trochę pokazałem z instrumentacji. I staliśmy się przyjaciółmi, a ja? W tym czasie no, zacząłem pisać. Najpierw do krótkich filmów i potem do długich. I tych napisałem jakieś 140. Poza tym sztuk teatralnych, też ze 120. Na przykład napisałem muzykę do filmu Sanatorium pod Krebsytą. To była jedna taka sytuacja, kiedy reżyser mi nic nie sugerował. I, i nic się podpowiadał, nic nie wyrzucał. Bo to muzyka do filmu inaczej się pisze, niż utwór. Reżyser ma ostatnie słowo, jaka będzie muzyka. No, co tam było? Kopernik, Ciemna Rzeka... Dokumentalne, długometrażowe, na przykład Syberia, wspaniały film. Z Magarczyńskim pracowałem. Na przykład Maraton, cudowny film o maratonie. Z długi chyba Gniazdo, Pan Dudek. Ziarno, no tak. Najmilej wspominam pracę z Magarczyńskim. Pamiętał... Wszystkie ujęcia od początku filmu do ostatniego. Nie wiem, czy jakiś reżyser pamięta ujęcia. Był nadzwyczaj wykształconym człowiekiem. Przedtem chyba Markowski pisał do jego filmów. A potem ja zacząłem i wszystkie muzyki jakie były, to pisałem. Pamiętam, że był pewien kłopot, kiedy chodziło o 1 maja. Ja napisałem jakąś inną zupełnie muzykę. On mówi, Jurek. Z tą muzyką na koledacji mi nie przyjmą filmu. Musisz napisać tutaj marsz, czy chcesz, czy nie chcesz, ale tak musi być, bo były takie czasy, kiedy nie tylko my żeśmy decydowali o tym, ale jeszcze na kolodacji i inni ludzie. No ale dało mi taką bardzo dużą swobodę. Kiedy były zaduszki, to pisałem trochę nie tak jak, jak płynny Morricone, raczej Rachmaninoff, jemu się bardzo podobał w stylistyce tych, tych wielkich rosyjskich kompozytorów. Pisałem mnóstwo muzyków do, do wielu filmów, ale widziałem to zagrożenie, że w ten sposób Zaczyna się to wkradać do normalnego pisarstwa muzyki, co jest niezwykle niebezpieczne. I do drgiatury, że jest zupełnie inny pogląd niż teraz. Kto pisze muzykę, to jest bohaterem, prawda? No jest niezwykle cenianym człowiekiem. Ale tamten pogląd był słuszny, ponieważ pisanie muzyki do filmu musi do kompozytorskie prowadzić w inne tory. No niestety, te gorsze to, bo tam mnóstwo ukłonów w stosunku do obrazu, w stosunku do, do gustu reżysera, w stosunku do wymagań publiczności. Ale gdyby to były teraz czasy, kto by się wycofał, mając takie zamówienia? Jak moi młodzi koledzy mówią, dawało kasę i kupiłem sobie ładne BMW, którym szalałem, dawało to profity, ale zrezygnowałem z tego. Jeżeli chodzi o drogę dyrygencką, to tuż po studiach zostałem zaangażowany do Teatru Wielkiego, gdzie miałem wielką satysfakcję pracować z latoszewskim. I pierwszy spektakl był Wesele Figara. Kompozytor nie był ilustratorem dla wizji reżysera, tylko był najważniejszą częścią tego spektaklu. Pamiętam, że dyrygował finał tego utworu Wesela Figara, niezwykle piękno. W tym finale. Byłem jego asystentem, dlatego dyrygowałem swoje spektakle. Ta inklinacja do szybkich tem była widoczna, to jest choroba moja, ale taka już jest. No i najbardziej się cieszyły panie, które miały palta. Mówił, jak pan dyryguje, to 15 minut 6 i idziemy do domu. Dziękujemy panu bardzo. O tym jeszcze dyrygowałem to, co dyrygował Wodniczko, Króla Edypa i operę Tadusza Berna, Jutro z Krystyną Szostekiem Radkową. Poza tym rosiniego, Cyrulika, potem chyba balet jakiś. Niedużo. Potem jeszcze dyrygowałem w Londynie Don niego Mozarta i Straussa, strasznie znaczy to trudne było. ten Strauss i Zemstanie Tobieża. Czyli niedużo oper dyrygowałem. Ale ja nie jestem człowiek oper, ja jestem do symfonii. Pamiętam moment, kiedy chciałem coś zmienić. Wróciłem z Teatru Wielkiego. Jakoś tak się zdarzało, czasem się zdarza, no... I może i teraz, no nie było to najlepsze wykonanie I coś mi w głowie zawitało Muszę to zmienić, muszę coś innego zrobić Co by miało inną rangę Dobrze Wobec tego mały zespół I zaczęliśmy próby Co jest dobrze, co jest źle Wszystko jest źle Rytm jest zły, dźwięk jest zły No dobrze, od czego zacząć? Od jakiegokolwiek elementu, od rytmu No dobrze, i ćwiczymy rytm Ile to trwało? Trzy lata Piano, nie ma piana. Ile to trwało? Dwa lata. No dobrze, ale jakie potem piano? I zrodziła się nowa wartość. Polska Orkiestra Kameralna. Potem stajemy na schodach Abbey Road, wychodzi Paul McCartney, my wchodzimy do największego studia, najwspanialsi reżyserzy, wspaniałe utwory, koncerty brandyburskie. Nikt nie gra teraz koncertów brandyburskich, nie da się tego zagrać, za trudne. Takie programy, Rossiniego wszystkie sonaty, no, otworzył się świat inny. Inna jakość, coś zaświtało do głowy, żeby stworzyć inną jakość. Początkiem był tak z Stutkowski. Graliśmy opery też i to była jego orkiestra. Ale tak się stało, że no, było trudno, żeby jedno i drugie, żeby grając opery, żeby można było taki poziom osiągnąć, wobec tego jakoś żeśmy się rozeszli. No trochę nieładnie z mojej strony. Ale no, stała się orkiestra no, poziomu niezwykłego, żadnej orkiestry symfonicznej takiej nie ma o takim poziomie, tylko niezwykle wartościowa no, jakość artystyczna. Pamiętam pierwszy koncert, to było nie w jakiejś specjalnej sali, graliśmy różne utwory, mieliśmy takich Kilka swoich utworów, Haydn Symfonia 49, Mozarta, Symfonia KV 200, Rosniego, trzecia sonata, no i był Janusz Eckert. No sensacja, proszę Państwa, nowa wartość się stworzyła. No i rzeczywiście była to nowa wartość. Nie tylko w szybkości wariackiej, ale w jakości dźwięków. Z tego takiego zabrudzonego czegoś stał się no, brylant, ale mistrzostwo wykonawcze. Ewa Michalska zaprosiła Padneja. Taki, pamiętam, tak się nazywał. To jest szefa IMAI. I graliśmy tam menueta jakiegoś. Ja on tego menueta i powiedział: Proszę Państwa, zapraszam tych ludzi do IMAI na nagranie 14 płyt. Jemaj, yeah, Polakom. Dla melodii się nagrywało, dla polskich nagrań, ale nie dla Jemaj. Yeah, no i tam żeśmy zostali zaproszeni. No i przede wszystkim te sale, na których żeśmy byli. Wszystkie sale, jakie tylko były na świecie, to żeśmy na tych salach żeśmy zagrali. Pamiętam jeden z pamiętnych koncertów w Edynburgu. Henryk Schering grał dwa koncerty. I myśmy zagrali i swój program, który mieliśmy. A tych utworów mieliśmy 50. Czyli zamierzeniem, w ogóle pracą, to było przejście przez ekstremalne w ogóle sytuacje. Jednym z takich głównych utworów to były divertimento Mozarta i Rosjaniego Sonata. Jak Misiński grał solo kontrabasowe, które trwa 30 sekund, do, do dzisiaj ludzie pamiętają, jak kontrabas no, brzmiał. I drugie skrzypce, że grały tak, krytyk do dzisiaj już jak możliwe, żeby tak drugie skrzypce mogły grać. Taką biśarnistą technią, tak zwane spikato, krótkie dźwięki. No i tam się wydarzyła jakaś niezwykła rzecz, bo wydawało się, że recenzja będzie a tam recenzji od trzeciej nocy już jest w Edynburgu na jednym z koncertów tych, że nie został sharing tutaj w centrum uwagi krytyków i publiczności, tylko orkiestra. To rzadko się zdarza. Nie solista, tylko orkiestra. No ale to nie był ten pierwszy moment, już te momenty były. Żeby grupie Polaków się coś takiego zdarzyło. Przyjęcie wydałem dla dwóch orkiestr. Neville Mariner po tym właśnie jak to miło, że minister kultury takie nam przyjęcie zrobił. To nie minister kultury, tylko Maksymiuk. Jak wykupienie płyty, tak samo zaproszenie dwóch orkiestr na własny koszt do Bristolu, to moja ta fantazyjność. taka. No i rzeczywiście, tutaj Neville Mariner bardzo nam tutaj pomógł, bo, bo tak się zdarzyło, że miał koncert w Polsce. I potem coś do niego doszło, że jest orkiestra taka, bo znał te wszystkie orkiestry kameralne. I kiedy posłuchał, to mówił, o, to ci grają rzeczywiście. Myślałem, że to tylko my tak gramy. I on dostrzegł wartość tego zespołu. Potem, kiedy graliśmy Bartoka, i on grał Bartoka i my, divertimento, to mówił, no ja ćwiczyłem tutaj, ale nigdy nie mogę osiągnąć tego, co wy jeszcze osiągnęli. Ale jak myśmy osiągnęli? Pół roku żeśmy grali, kilka fraz. Taka to była praca. Jak ja to mówiłem, to nikt nie, nie chciał w to wierzyć, bo to były inne czasy. I proszę zobaczyć, żeby tę sytuację powtórzyć, w zasadzie tego nie można powtórzyć. Ludzie jakoś tak uwierzyli we mnie, że ja mogę to zrobić. Czyli taka jedność była. To były rzeczy, które jak gdyby spadły mi z nieba. Sam tego bym nie zrobił. Powstała taka sytuacja, że kilku ludzi chciało to zrobić. A kilku pociągnęło następnych kilku. I uwierzyli, że zrobimy rzecz niezwykłą. Grzegorz Rezel, Andrzej Wrubel, Tych kontrwy mistrzów to było mnóstwo. Jaśta nie dał ostatni, ale przedtem Czaprzyński był Jurek Klosek, to było od początku, Gadzina, Paweł, to było od początku. Tych ludzi się przewinęło jakoś tu. Metody no, no kazioroszne, metody straszne. Jak było piano, ktoś grał za mocno, to odejmowałem świeczek, raczej chodziłem. No ale tak było, ale jaki to rezultat dało? Kiedyś był taki wypadek, co mi strasznie było, by było by, niezwykle przyjemnie, bo graliśmy jedną nutę. No Wiłkomińska gra nutę i skończyła nutę. Mówi, co się stało? Wy dopiero w połowie smyczka, a ja już kończyłem, bo ten smyczek był aż tak wolny. Każdy element został pod mikroskop wstawiony i Bóg tu pomógł, że ludziom chciało się to zrobić. Ale dlaczego się chciało zrobić? Paszport, żeby do Londynu był, bo inaczej nie było. No nie było możliwości, a chciało się zobaczyć. I to była sytuacja jeszcze przenagrająca. No teraz o tym nawet nie bardzo można powiedzieć, bo nikt nie będzie rozumiał o co to chodzi. No i stało się no wykonanie nadzwyczajne, rzeczywiście. Francesco Wybrańczyk, który organizację wziął w swoje ręce, bo jak wiadomo, moja organizacja jest zerowa. Mimo to wszystko, pracowałem z jedną orkiestrą 13 lat, a z drugą 10. To jakoś to ludzie znosili, widocznie. No Francesco niezwykle organizował naszą pracę. No pamiętam takie majsterszniki jego. Raz zginął kontrabas, to zadzwonił z kabiny pilotów, do Barcelony, że nie ma kontrabasu, żeby ktoś pożyczył z orkiestry. Okazało się, że przejeżdżamy na lotnisko i są dwa kontrabasy. Był to niezwykle wspaniały i bardzo wielki przyjaciel i wspaniały i organizator i człowiek. Wielu wspaniałych solistów grało z tą orkiestrą. No, kogo przypomnieć najbardziej? Ambasador Henryk Schering, Marta Arrysz, Maurice André, Menuhin oczywiście. Gidon Kremer, wspaniale grający, dziwny artysta, który w jakiś sposób nieprzewidywalny grał. Nigdy nie można było przewidzieć, dokąd prowadzi jego fraza, jak ona się skończy. Nuty są napisane równo, a teraz między nutami są jak gdyby przestrzeń ta, którą wypełnia artysta. I gdzie ta nuta ma paść? Czy wolniej, czy szybciej? O, i tylko że ktoś wie to, to jest wśród artystów najwyższy poziom, jaki może istnieć. To jest nie tylko poziom, to już jest coś boskiego, coś nadzwyczajnego, coś, co wykracza poza materię, ale coś, co sprawia, że państwo są zafascynowani. Tych koncertów mieliśmy niezliczoną ilość. Myślę, że Czajkowskiego daliśmy 500 razy. Utwór, który w zasadzie zdecydował, że już nie mogłem dyrygować, to był utwór Mozarta. I na, i na każdej próbie, jak gdybym, członkowie orkiestry spodziewają się, że ja coś zrobię. Zacząłem się orientować, że ja robię źle. Zaczynam psuć utwory, bo już nie można tyle grać. Czyli zdanie, które się mówi, że stale można lepiej, to jest nieprawidłowym zdaniem. Nie można lepiej. Do pewnego momentu jest wspaniale, jest nadzwyczajnie, jest bosko, ale potem już nie. I gdzieś następuje kres wytrzymałości wszystkiego. Ponieważ już byłem tak przeładowany tym repertuarem, a innego nie było dla orkiestry kameralnej. Trzeba było poszerzyć tę orkiestrę, a obawiałem się, że jak będzie poszerzona, to nie będzie miało doskonałości tego małego zespołu. Ale cieszę się, że z tej orkiestry, a na tym pniu, że tak powiem, powstała orkiestra Symfonia Warszawia, która jest no, naszym oczkiem w głowie. To szczęśliwie się ułożyło, ponieważ nie można wszystkiego od początku zrobić. Były smyczki, znakomite smyczki, wobec tego dodało się te instrumenty inne, no i powstała orkiestra. Ja nie wierzyłem w to, ale Wybrańczyk tego dokonał. Czyli zrobił coś lepiej niż ja zrobiłem. Tak wspominał Polską Orkiestrę Kameralną jej twórca Jerzy Maksymiuk, dzisiejszy jubilat, któremu składamy życzenia zdrowia i dalszych artystycznych sukcesów. A jutro jeszcze opowieść o pracy z BBC Scottish Symphony Orchestra. Zapraszam o godzinie.